Jakby ktoś do mnie dzwonił, nie? Nie, odmierzam sobie czas. Nie wiem, czy ktoś byłby tu szczęśliwy, jakbym z 50 minut mówił. Nie, ja będę starał się standard utrzymać, czyli nie więcej niż pół godziny. Chciałbym dzisiaj mówić na temat, w którym ja osobiście mam wiele do zrobienia. Ja zawsze mówię, że kiedy tutaj czymś się dzielę, że mam coś do zrobienia w danym temacie, ale myślę, że... Akurat w tym temacie to mam rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo dużo wiele do, z, do zrobienia i do zmienienia. Otwórzmy sobie drugą księgę kronik, dziewiąty rozdział. Dziewiąty rozdział od trzeciego do szóstego wersetu. Kontekst jest taki. Do króla Salomona przybyła królowa Saby. Nie wiemy za bardzo, jak ona miała na imię. W każdym razie to była królowa, która panowała nad Sabą. Państwem Saba. Ciekawe państwo, tak? A gdy królowa Saby poznała mądrość Salomona i obejrzała pałac, który zbudował i potrafy na jego stole i stanowiska jego dostojników i sprawność w usługiwaniu jego sług, ich stroje, podawane napoje, zwłaszcza zaś ofiarę całopalną, którą złożył w świątyni Pana, nie mogła wyjść z podziwu. I rzekła do króla, prawdą okazuje się to, co słyszałam w mojej ziemi o twoich sprawach i o twojej mądrości, Lecz nie, żywo, nie wierzyłam tym słowom, aż przybyłam i zobaczyłam na własne oczy, ale i tak nie powiedziano mi ani połowy o wielkości Twojej mądrości. przewyższaż bowiem pogłoski, które o Tobie słyszałam. Niech będzie błogosławiony Pan Bóg, który Cię sobie upodobał, aby Cię posadzić na swoim tronie jako króla z ramienia Pana Boga Twego. W innym tłumaczeniu jest napisane, że królowa Saby wpadła w zachwyt kiedy pewne rzeczy zobaczyła, prawda? I zobaczmy, co ona w zasadzie zobaczyła. To nie były jakieś fajerwerki. To było po prostu mieszkanie Salomona. To były potrawy na stole. To były stanowiska ludzi Salomona, czyli można powiedzieć miejsca pracy ludzi Salomona. Widziała sprawność w usługiwaniu sług. Widziała też ubiór Salomona i sług Salomona. No i zwłaszcza podobała jej się ofiara dla pana. Podobała, mało powiedziana, wpadła w zachwyt, tak? Co tak zachwyciło królową Sabę, jak myślicie? Bo to przecież takie zwykłe rzeczy. Ja myślę, że Saba, królowa Saby zobaczyła, że Salomon i jego sługdzy robili zwykłe rzeczy w niezwykły sposób. To, co ją zachwyciło, to co zobaczyła, to niesamowita wysoka jakość. I to jest to, do czego my powinniśmy dążeć w naszym życiu, bo jak widzimy tutaj, tak jak do królowej Saby jakość przemawiała, tak jakość w naszym życiu będzie przemawiać do, do innych ludzi. I będzie też coś mówić o nas. Amen. Wynika z tego fragmentu, że to nieprawda jest, że liczy się tylko to, co jest w sercu. Liczy się również to, co jest na zewnątrz. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że tak, że tak jak królowa Saby, Ludzie, którzy nas spotykają na co dzień, z reguły nie mają czasu na to, żeby docenić na piękno naszego wnętrza. I oni oceniają nas po tym, co widzą. W, na, w nas, na nas, wokół nas, czym się otaczamy. I istotne jest to pierwsze wrażenie, bo okazuje się, że jeśli zrobisz średnie wrażenie na ludziach, to budzi się w nich taka blokada, żeby w ogóle słuchać ciebie, co ty masz do powiedzenia. Podobnie jest, będzie w naszym życiu. Ja wiem, że to jest, można powiedzieć, takie słabe, że ktoś ocenia z zewnątrz, ale ludzie po prostu tacy są na zewnątrz, tak? Tak więc jest istotne to, co prezentujesz, jaką jakość prezentujesz w tym, co na zewnątrz, bo to robi pewne wrażenie na ludziach i to wrażenie, to pierwsze wrażenie jest ważne i ono z reguły zdecyduje, czy będą chcieli cię słuchać, czy będą poważnie brali do siebie to, co mówisz, czy też nie. I po drugie też, to co na zewnątrz nas otacza, to co prezentujemy na zewnątrz, najczęściej mówi też o tym, co jest w naszym wnętrzu. To, co wokół nas, wyraża to, co jest w nas. Jacy jesteśmy i co ma dla nas znaczenie, a co nie. I oczywiście nie musisz być bogaty, nie wiadomo jak inteligentny, żeby prezentować wysoką jakość w swoim życiu, tym co na zewnątrz, tym co wokół ciebie. Tak więc może, zwróć uwagę, jaką jakość prezentuje to, co na zewnątrz jest w twoim życiu i zobacz, co możesz zrobić, aby podnieść standard jakości tego, co na, wewnątrz, na zewnątrz, tego, co się otacza w twoim życiu. I to jest pierwszy rodzaj jakości, który powinien być obecny w naszym życiu, to, co na zewnątrz. Teraz drugi, druga jakość, jakość tego, co jest wewnątrz nas. I zobaczmy sobie Daniela 6, 2, 6 Wiecie, te rzeczy powinny iść w parze, jakoś na zewnątrz, jakoś wewnątrz. Szósty rozdział 2 do 6. I postanowił Dariusz powołać nad królestwem 120 satrapów, mieli być wszędzie w całym królestwie. Nad nimi ustanowił trzech ministrów, w których jednym był Daniel i owi satrapowie mieli przed nimi zdawać sprawę, aby król nie był poszkodowany. Tenże Daniel wyróżniał się wśród satrapów i ministrów, gdyż był w nim nadzwyczajny duch i król zamierzał ustanowić go nad całym królestwem. Satrapowie, zaś ministrowie, szukali w sprawach państwowych pozoru do skargi przeciwko Danielowi, lecz nie mogli znaleźć pozoru do skargi ani winy, gdyż był godny zaufania, nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania ani winy. Wtedy rzekli owi mężowie, nie znajdziemy u tego Daniela żadnego pozoru do skargi, chyba że znajdziemy przeciwko niemu coś na punkcie jego religii. Tu możemy znaleźć wiele ciekawych rzeczy. Po pierwsze, Pismo mówi, że Daniel wyróżniał się, prawda? Czymś się wyróżniał. Coś sprawiało, że, to, że król zwrócił na niego większą uwagę niż na innych ludzi, którzy go otaczali. I wiecie, my wszyscy jesteśmy powołani do tego, by wyróżniać się w tym świecie. Podobnie jak Daniel. Jezus powiedział, że nie może ukryć się miasto położone na górze, nie po to się też zapala świece, żeby stało gdzieś pod korcem, tylko stawia się je na świeczniku, prawda? I my również, podobnie jak Daniel, jesteśmy powołani do tego, by się wyróżniać w tym świecie. I oczywiście czasami to widać, to jest charakterystyczne, czasami jak się poda komuś mikrofon z was, to ten ktoś się czuje niekomfortowo, czuje się wyróżniony. I wiecie, to powinno się zmienić. Ty powinieneś się przyzwyczaić i potraktować jako normalne, że, że bywasz wyróżniany że będziesz wyróżniany w świecie, to jest po prostu twoje powołanie. Nie po to, żeby, żeby wiecie, swoje osobiste profity zbierać, ale po to, aby coś mówić do tych ludzi, po to, aby Bóg cię mógł używać w stosunku do tych ludzi. Tak więc to taka uwaga na poboczu, że jesteśmy powołani do tego, by się wyróżniać. I co wyróżniało Daniela? Daniela wyróżniało jego rzetelność w pracy, żadnego zaniedbania, żadnego błędu, nic. Wyobraźcie sobie, satrapowie, jego wrogowie, szukali jakiegoś haka na niego. Biblia mówi nawet pozoru do tego, żeby go oskarżyć, żeby złapać go w czymś, co zaniedbał, zbłądził, coś nie tak zrobił. Nie znaleźli nic. Niesamowita jakość. Znaleźli w sposób taki, że na punkcie jego wiary w Boga, haczyk taki, że, że mógł zrobić jakąś krzywdę, prawda? ale w jego pracy nic ani śladu. Wiecie, jakby ktoś tak poszukał w moim życiu, jeśli chodzi o pracę, to by na pewno jakieś hacz, haczyki znalazł. To mi mówi o tym, że mam jeszcze sporo pracy, aby być takim jak Daniel. I w tym się właśnie przejawiała ta najwyższa jakość charakteru Daniela. I też to, co możemy zobaczyć w przypadku tego Daniela, że po pierwsze jakość będzie cię promowała, sprawi, że będziesz szedł coraz wyżej Widzicie, król zamierzał Daniela postawić nad całym królestwem. To niesamowity awans. I kiedy stawiasz na jakość, to będzie procentowało. Wcześniej czy później, jeśli będziesz wytrwały w tym, aby prezentować jak najwyższą jakość, to przyniesie efekty. Ja pamiętam, to zresztą było wiele razy, bywało, że ktoś dzwonił do mnie z urzędu gdzieś tam z, jakiegoś, z jakiejś miejscowości 100 km od Kamiennej Góry i mówił Wie Pan co, widzieliśmy Pana projekt przez przypadek, tak nam się spodobał, że chcielibyśmy Panu coś zlecić. Wiecie, ja zwracam uwagę na to, aby projekt wyglądał tak, jak należy wyglądać według mnie. Przykładam do niego starania o to, żeby jakościowo on się prezentował i dzięki temu nie mam jakichś większych problemów ze zleceniami. Tak więc jakość będzie Cię promowała. I również w Królestwie Bożym to działa. Jeśli będziesz z najwyższą uwagą, z najwyższą jakością, z starannością traktował małe rzeczy, to Bóg będzie cię stawiał nad większymi rzeczami. Będziesz się piął w górę w Królestwie Bożym. Bo jakość promuje. Jakość daje ci awans. Jakość przynosi ci błogosławieństwo. Kolejna rzecz. Jakość będzie chronić twoje życie. My widzimy, że satrapowie chcieli w jakiś sposób skompromitować Daniela, ale nie mogli znaleźć sposobu. Dlaczego? Bo Daniel prezentował najwyższą jakość w tym, co robił. Był rzetelny, sumienny, dokładny, pełnił swoje obowiązki tak, jak należy. Ja pamiętam historię pewnej kobiety, która była sprzątaczką i wiecie, ona na co dzień tak sprzątała no, pod dywan gdzieś zamieść, prawda? gdzieś tam się śliznąć tak, żeby czas przeleciał. Pewnego dnia się nawróciła i kiedy się nawróciła, uznała, że już nie może więcej, tak słabo sprzątać. Zaczęła sprzątać odpowiednio, porządnie i tak dalej, glancować, prawda. I pewnego dnia wezwał ją dyrektor i powiedział tak. Wie pani co, my mieliśmy zamiar panią zwolnić, ale zobaczyliśmy poprawę w jakości tego, co pani robi, to jak pani pracuje, więc tego nie chcemy robić. Więc my widzimy, że jakość będzie chronić twoje życie. Jeśli chodzi o pracę, na przykład dobrze robisz to, co robisz, z odpowiednią jakością, to nawet jeśli cię kiedyś zwolnią, to jeśli byłeś dobrym, sumiennym pracownikiem, twoja jakość pójdzie za tobą i nie będziesz zbyt długo bezrobotny. Dlatego warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób się pracuje, co się, co się sobą prezentuje. Teraz dalej, co jest przeciwieństwem jakości? Niedbalstwo, byle jakość. I zobaczmy sobie Jeremiasz 48:10. 10, Księga Jeremiosza, 48 rozdział, 10 werset. Przeklęty, kto wykonuje dzieło Pana niedbale i przeklęty, kto powstrzymuje Jego miecz od krwi. Tutaj taka uwaga, bo nam może nie, nie bardzo się mogą się... Wydawać, że, że gryzie się to przeklęty, kto powstrzymuje jego miecz od krwi. W innym tłumaczeniu przeklęty, kto powstrzymuje swój miecz od krwi. To przeklęty, który powstrzymuje swój miecz od krwi, to było zawo zawołanie w armii Izraela. Po prostu to były takie czasy, gdzie bitwa z wrogiem była służbą bożą, było, było pełnieniem dzieła bożego. I po prostu to było takie wezwanie do tego, aby skupić się i, I włożyć całe serce w to, co się robi dla Pana, w tym przypadku, jeśli chodzi o bitwę. I oczywiście tu pisze: Przeklęty, kto powstrzymuje i tak dalej, przeklęty, kto wykonuje działał Pana niedbale. Ja myślę, że to nie chodzi o to, że Bóg nas przeklina. Tu chodzi o to, że niedbalstwo pociąga za sobą pewne konsekwencje, pewne nieprzyjemne, nieprzyjemne właśnie owoce, obraca się przeciwko nam. Parę lat temu, w krótkim okresie czasu, miały miejsce trzy trzęsienia ziemi w różnych rejonach świata. To było ładnych parę lat temu, bo pierwsze trzęsienie ziemi było w Haiti, zginęło 200 tysięcy ludzi. Drugie trzęsienie ziemi było miejsce w Peru, zginęło kilkunastu, kilkunastu ludzi. Trzecie trzęsienie ziemi miało miejsce, nie pamiętam, albo na Tajwanie, albo w Japonii, nikt nie zginął. Wiecie, co zadecydowało o ilości ofiar? Bo to wcale nie było tak, że największa skala trzęsienia ziemi w skali Richtera była w Peru. Ale to, co zadecydowało o tym, że najwięcej ofiar śmiertelnych były w Haiti, to było po prostu niedbale wykonane budynki, które się zawalały na ludzi. Tak więc widzimy tą różnicę, że niedbale, niedbale wykonywane dzieło może obrócić się przeciwko tobie. My, kiedy mówimy o służba, prawda, to, to, to nam się kojarzy tak, nabożeństwo, grupa muzyczna, kościół uliczny, grupa czwartkowa, grupa muzyczna, grupa młodzieżowa, alfa, tak, nie wiem, czy wszystkie wymieniłem. Ale wiecie, kiedy czytamy przypowiedź o miłosiernym Samarytaninie, to ta służba nie odbywała się w kościele. Pamiętacie? Szedł sobie gdzieś tam Samarytanin, zobaczył rannego człowieka i usłużył mu. To było dzieło Boże. To jest nowotestamentowe dzieło Boże. Więc dzieło Boże to niekoniecznie to, co tu robimy. My służymy 24 godziny na dobę. My? Wiecie, tam czytamy, że kapłan i lewita przeszli obok. Wiecie, ja sobie tak myślałem, że to wcale nie musieli być jacyś tacy gorsi ludzie od nas. Nie czuli i tak dalej. Ja myślę tylko, że oni mieli właśnie w to wdrukowane, że jeśli służba, to w świątyni, teraz jestem po godzinach, bye, bye. Amen? Więc musimy się pozbyć tego myślenia, że służymy tylko tu. Służymy 24 na godzinę, doby na godzinę, godziny na dobę. W Starym Testamencie to ludzie przychodzili do świątyni, a w Nowym to świątynia wychodzi do ludzi, tą świątynią, którą my jesteśmy. Tak naprawdę większość służby sprawujemy poza tym budynkiem i cokolwiek robisz, to jak żyjesz, czy w rodzinie, w pracy, jesteś w sklepie, na siłowni, po prostu wszędzie, służysz i rób to z największą jakością, na jaką cię stać. I teraz jak kształtować jakość w swoim życiu? Więc po pierwsze zwracaj uwagę na szczegóły, ćwicz się, ćwicz się w tym. Wiecie, jak robię projekt, zwracam uwagę na Szczegóły, jaka czcionka, to nie jest obojętne, czy to jest Times New Roman, czy na przykład Algeria, czy jakiś, jakiś inny rodzaj czcionki. Zwracam uwagę na to, czy jest stopka na przykład, jak są numerowane strony i tak dalej. Szczegóły mają znaczenie i powinniśmy się tego uczyć. I ćwiczyć sobie to wychwytywanie pewnych szczegółów i odpowiednią pracę nad nimi. I wtedy to będzie kształtowało jakość w naszym życiu. Po drugie, rób uczyć się więcej niż wystarczy lub, lub więcej niż się od ciebie wymaga. Jezus, pamiętacie, mówił, jeśli ktoś chce, abyś przeszedł z nim jedną milę, przejdź z nim drugą milę. Ktoś kiedyś powiedział, a się wielu, wielu kaznodziejom to przypisuje, że na drugiej mili nie ma tłoku. W sensie takim, że niewielu ludzi decyduje się na drugą milę. Co może oznaczać druga mila? Druga mila może oznaczać na przykład to, że jeśli jesteś umówiony na jakieś spotkanie, to pierwsza mila to jest po prostu to, żebyś był na czas. A druga mila to tak ustawiasz czas, żeby być 5-10 minut przed. Dlaczego? Dlatego, żeby w razie czego jakby były na przykład korki, żeby na pewno być na czas. To jest właśnie druga mila i to jest kształtowanie jakości. I jeśli wybierzesz drugą milę, nigdy się nie spóźnisz. Albo, albo będzie to sprowadzone do, do minimum możliwości, że, że możesz się spóźnić. I to jest kształtowanie jakości. Kiedy robisz, więcej niż jest od ciebie wymagane lub więcej niż wystarczy. Po trzecie, rób mniej, ale dokładnie. Ucz się tego. Wiecie, czasami jest tak, że lepiej zrobić jest mniej, ale dokładnie, niż wszystko i po łebkach. Wtedy będziesz bardziej owocny. Więc musimy się uczyć w naszym życiu wyszukiwać tego, co przynosi największy efekt i odcinać to, co nie przynosi efektu. I skupiać się na tym, co ten efekt przynosi, odcinać to, co nie przynosi owocu. I robić to jak najdokładniej, jak najlepiej, jak najstaranniej i przez to budujesz jakość w swoim życiu. Po czwarte, ucz się kończyć to, co zacząłeś. To jest ważne. Kazmodziei Salomona 7, 8 mówi, lepszy jest koniec sprawy niż jej początek. I musimy to pokochać, że lepiej skończyć choćby najprostszą rzecz. Nie odpuścić sobie, tylko dokończyć, niż porozpoczynać 10 rzeczy i żadnej nie skończyć. Musimy pozbyć się tego nawyku niedokończania spraw. Bo właśnie ten nawyk niedokończania spraw, ono, ono prowokuje nas do tego, aby być niedbałym. Więc jeśli sobie postawisz cel, że skończę to, co zacząłem i będziesz się tego uczył, raz, drugi, trzeci, czwarty, będziesz kształtował jakość w swoim życiu. Piąta myśl na temat jakości to jest taka, że jakość zawsze kosztuje. Jakość nie jest tania. Jeśli mamy perfum, powiedzmy, jednego perfumu używamy, Dwie godziny już nie ma tego zapachu. Bierzemy inny rodzaj perfumu, prawda? Dwa, dwa psiknięcia, trzyma 12 godzin, cudowny zapach. Jaka jest różnica? W jakości i w cenie. Jest różnica między perfumem za 30 zł, a 300 zł, prawda? Jakość kosztuje. I kształtowanie jakości w twoim życiu zawsze też ci będzie coś kosztowało. Albo pieniądze... Albo czas, albo wytężoną pracę, albo odmówienie sobie czegoś. Bo to, co cenne, kosztuje. Na przykład słowność. W jednym z psalmów jest o człowieku, który choćby coś powiedział, na swoją niekorzyść dotrzymuje słowa. Ucz się tego. Nawet jak obiecasz coś i będzie dla ciebie to niewygodne ostatecznie, bo jakieś okoliczności się zmienią, dotrzymuj słowa. Pewnie że to kosztowne jest nieraz nie dwa było tak że się umówiłem na jakąś kwotę jeśli chodzi o projekt. Później się okazało że tej roboty było więcej ale cena ustalona. Ja trzymałem się nie kombinowałem trzymałem standard jakości w tym no i to kosztowało finansowo. Ale jest tak niewielu ludzi którzy dotrzymuje obietnicy w tym, w tym czasie kiedyś wiecie wystarczyło słowo żeby żeby po prostu być pewnym, że człowiek dotrzyma tego, co powiedział. Dzisiaj papier nie wystarczy. To, co jest też charakterystyczne, że to, co jest kosztowne, to, co jest cenne, diam weźmy na przykład diament. Wiecie, diament to jest nic innego, jak po prostu węgiel kamienny, tylko tym się różni od węgla, że został poddany potężnemu ciśnieniu, ileś tam lat przeleżał w ziemi. I cenny jest dlaczego? Dlatego, że jest go mało. Węgla jest opór. Diamentów jest niewiele na świecie, prawda? I o jego cenie de de decyduje rzadkość. I podobnie jeśli ty będziesz dotrzymywał słowa, to będziesz ewenementem, rzadkością, diamentem. I teraz nie jest moim zamiarem, żeby teraz to, co mówię, było takim pretekstem do tego, żeby, żebyśmy teraz wyszukiwali w innych jakiś brak jakości, o tutaj coś krzywo zrobiłeś mimo że ten ktoś napracował się, narobił. Wiecie, my też musimy wziąć pod uwagę to, że każdy ma jakiś inny standard, wyobrażenie tego, co, co ma jakość, prawda? To, co komuś się podoba, nie musi mi się podobać. I to też musimy wziąć pod uwagę, ale umówmy się, że będziesz u innych szukał tego, co najlepsze, tego, co świetnie zrobione i powiesz o tym, a nie tego, co źle ma, coś, co ktoś zrobił. Ewentualnie, jeśli rzeczywiście to jest takie rażące, to powiedz to w cztery oczy. Tak, żeby ta osoba była pewna, że nie robisz po to, żeby ją upokorzyć w obecności innych, tylko po to, żeby jej pomóc. Amen? Natomiast miej wysokie wymagania w stosunku do siebie, jeśli chodzi o jakość. Jeśli tak będziemy ustawiać, układać nasze myślenie, no to będzie fantastycznie. To ta jakość będzie się podnosić. Będziemy coraz lepiej się w tym czuli. być bo jakość... W życiu każdego z nas będzie się przekładało na jakość tutaj. To będzie nieuchronne po prostu. I oczywiście tu nie chodzi o jakiś perfekcjonizm, prawda, bo to też jest chore, kiedy kładziesz się, spać i nie możesz zasnąć, bo myślisz sobie, a coś tam krzywo zrobiłem. To już jest perfekcjonizm i to już, to, już jest, to już trąca o chorobliwość. Nie chodzi o to, ale chodzi o to, żebyśmy kochali piękno, kochali jakość, kochali to, co jest dobrze zrobione. Bo też prawda jest też taka, że ludzie z zewnątrz, którzy nas otaczają, też lgną do jakości, lgną do tego, co piękne, do tego, co jest poukładane, do tego, co, co jest inne, do tego, co się wyróżnia. I tacy bądźmy. I to, co chcesz, chcę właśnie powiedzieć, to, że z naszego słownika powinno wylecieć i jakoś to będzie. Niech to nie pada. No... To no nie chodzi o to, że o formułę, prawda, żeby, żeby przestać mówić, jakoś to będzie, ale chodzi o to myślenie, że nie nie, nie, nie, nie będę się zgadzał na to, żeby jakoś to było, bo widzisz, masz w życiu to, na co się zgadzasz. Jeśli zgadzasz się na byle jakość, tak będziesz to miał. Jeśli zgodzisz się na jakość, będziesz miał jakość. Czasami trzeba powalczyć o jakość. Czasami to kosztuje wysiłek, wyrzeczenia, ale warto. Me? Na sam koniec mam tak dla ciebie taką propozycję. Znajdź jedną z dziedzinę swojego życia, w której podniesiesz swój standard, podniesiesz jakość. Bo właśnie bo nie chodzi o to, żebyśmy teraz się rzucili i wszystko zmieniali, tak żeby to miało wysoki standard. Nie, weź to, ale to już od ciebie zależy, czy weźmiesz to, co wygląda najsłabiej, czy to, co wygląda dobrze i, i ty chcesz jeszcze, to, jeszcze bardziej to poprawić. Ale weź się tym zajmij. I jak będziesz widział efekty jakości, będziesz zachęcony do tego, aby podnosić jakość jeszcze w innym życi dziecięcym życia. Jeszcze w innej, jeszcze w innej. i będziesz będziesz rósł na niezwykłego człowieka, który będzie się wyróżniał w tym świecie. Ktoś go zobaczy, powie, kurczę, no co za facet, co za kobieta, też chcę być taki. I będzie pytać, dlaczego taki jesteś? To będziesz mógł coś powiedzieć na ten temat. Amen? Amen.